jak zwykle mówię do Was z Warszawy To ja, Wasz nauczyciel Wolę powiedzieć Wasz przyjaciel z Polski Co dziś będziemy robić? Czym będziemy się zajmować? Oczywiście Będziemy uczyć się języka polskiego Dziś chcę opowiedzieć Wam trochę O związkach frazeologicznych O idiomach o idiomach związanych ze słowem czas. Związki frazeologiczne, idiomy to po prostu kilka słów, których nie można rozumieć dosłownie. Nie można ich rozumieć tak jak każde słowo osobno. Dziś zajmiemy się takimi idiomami, w których występuje słowo Czas. Bardzo często używamy tych wyrażeń, więc warto je znać. Warto je rozumieć. Nie musicie ich używać, ale dobrze jest rozumieć, jeśli usłyszycie, gdy ktoś używa tych zwrotów. Ostatni podcast było czasie. Mówiłem o tym, czy możemy zwolnić czy możemy mieć więcej czasu? Ostatnio czas jest dla mnie czymś bardzo interesującym, czymś zagadkowym i bardzo ważnym. Czas to jedyna rzecz, której nie można kupić. Rzecz bardzo cenna, a jednocześnie często tracimy czas, marnujemy go. Dlatego dziś Chcę opowiedzieć o idiomach ze słowem czas. Fajnie, prawda? Super, bardzo dobrze. Dobrze, zanim zacznę opowiadać o tych idiomach, pragnę przypomnieć Wam o lekcjach, które przygotowałem. Mam lekcje dla wszystkich. Dla początkujących i dla zaawansowanych. Wszystkie te lekcje zawierają spotkania ze mną na żywo. Tak zwane webinary. Webinary to coś jak telewizja na żywo. Ale równocześnie coś znacznie więcej, bo mamy kontakt ze sobą. Możecie na żywo pisać do mnie, a ja mogę to czytać i na żywo odpowiadać na wasze pytania. Super, prawda? Moje lekcje Zawierają takie spotkania na żywo oraz materiały dodatkowe. Te materiały to pliki mp3 i pliki z tekstami. Możecie ściągnąć te materiały, załadować do swojego komputera zaraz po zarejestrowaniu się, zaraz po kupieniu lekcji i uczyć się języka polskiego, kiedy tylko macie na to ochotę. O webinarach informuję Was przez e-mail. Ile godzin spotkań na żywo macie ze mną? To zależy od kursu. Wszystkiego możecie dowiedzieć się z mojej strony internetowej, gdy wejdziecie do menu Premium Courses. W tej chwili mam dwa kursy. Dla początkujących 100 Daily Polish Stories i dla średnio zaawansowanych Daily Polish Listening. Oczywiście wszyscy, którzy należą do klubu VIP, do klubu VIP, również mają dostęp do webinarów na żywo w danym miesiącu. W tej chwili w każdym miesiącu odbywają się dwa takie spotkania na żywo. Dodatkowo ci, którzy należą do klubu VIP, mają dostęp do wszystkich webinarów, które już się odbyły. Sprawdzajcie swoje skrzynki e-mail, bo informacje o spotkaniach na żywo wysyłam przez e-mail. Jeśli ktoś nie dostał informacji, to proszę piszcie do mnie. Formularz kontaktowy znajdziecie na stronie obok podcastów. Świetnie kochani Możemy więc Nauczyć się czegoś nowego Dziś mam zamiar Opowiedzieć wam Trochę o zwrotach Które zawierają Słowo czas Jest kilka takich zwrotów I są bardzo często używane Więc zachęcam Do wysłuchania podcastu Do samego końca Warto poznać te zwroty, te idiomy Albo jak czasami mówimy Związki frazeologiczne Nieważne jak to nazwiemy Ważne żebyście pamiętali Że nie możemy tłumaczyć każdego słowa osobno Bo te zdania nie będą miały sensu Trzeba znać znaczenie tych zdań Żeby zrozumieć O czym jest mowa Ok? Doskonale Zaczynamy Jestem ciekawy Czy wiecie co to znaczy Być na czasie Posłuchajcie takiego zdania W tej chwili na czasie Są długie włosy Jasne? Rozumiecie? Być na czasie to znaczy być modnym, być aktualnym, być zgodnym z modą. Jeśli powiemy, ten zespół nie jest już na czasie, to znaczy, że ten zespół, ten zespół muzyczny nie jest już modny. Ludzie nie chcą słuchać piosenek tego zespołu. OK? Być na czasie. Łatwe, prawda? Jeśli coś jest na czasie, to znaczy, że jest modne. Wszystkim albo prawie wszystkim się to podoba. Świetnie. Pora na kolejny zwrot. Czasami mówimy Tu wszystko wygląda jakby czas stanął. Czas stanął. Albo czas stanął w miejscu. Czasami mówimy też tu czas zatrzymał się. Co mamy wtedy na myśli? Ostatnio byłem na wsi u mojej babci i tam zupełnie jakby czas stanął w miejscu. Nic się nie zmieniło. Tak, jeśli nic się nie zmienia, to mówimy, że czas stanął. Można też tak powiedzieć o człowieku. Na przykład... Dla Tomka czas stanął. On zupełnie się nie zmienia. Od dziesięciu lat wygląda tak samo. Rozumiecie? Czas stanął. Czas zatrzymał się w miejscu. Czyli wszystko wygląda tak samo jak kiedyś. Zapamiętajcie. Czas stanął. Jeśli czas stanie, czas się zatrzyma to wszystko ciągle będzie wyglądało tak samo. Jasne? I kolejny idiom. Co myślicie o takim zwrocie? Gorący czas. Co może znaczyć, gdy ktoś mówi, że ma teraz gorący czas? Czy to znaczy, że jest piękna pogoda? Że jest gorąco? Że świeci słońce? Jest Piękna pogoda, gorący czas. Nie, jeśli ktoś mówi, że ma gorący czas, to znaczy, że ma bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Posłuchajcie takiego dialogu. Pójdziesz z nami do kina w piątek? Niestety nie mogę. Mam gorący czas w robocie. Muszę zrobić sprawozdanie. Jasne? Gorący czas, czyli mnóstwo rzeczy do zrobienia Zbliża się koniec roku To gorący czas dla uczniów Mają dużo testów i sprawdzianów Ok? Na przykład Zapamiętajcie Mieć gorący czas To znaczy mieć dużo rzeczy, które musimy zrobić Dużo rzeczy do zrobienia Mam gorący czas Świetnie, doskonale nam idzie. W takim razie kolejny zwrot. Jak myślicie, co to znaczy iść z duchem czasu? Co to może znaczyć? Wiecie? Iść z duchem czasu to znaczy być nowoczesnym. Jeśli używamy komputerów, smartfonów, laptopów, to idziemy z duchem czasu. Jesteśmy nowocześni. Muszę wam powiedzieć, że niektóre muzea w Warszawie idą z duchem czasu. Są tam nowoczesne prezentacje, ale są również muzea, które są bardzo tradycyjne i nie idą z duchem czasu. Dla nich czas zatrzymał się już dawno. Jasne? Iść z duchem czasu, czyli być Postępowym, być nowoczesnym, używać nowoczesnych technologii Albo yy, po prostu myśleć nowocześnie Moja babcia idzie z duchem czasu, nauczyła się używać internetu okay? Myślę, że teraz rozumiecie o co chodzi w powiedzeniu Iść z duchem czasu o, teraz mam dla was doskonałe powiedzenie Rychło w czas, powiecie Rychło w czas, to znaczy teraz, gdy jest już za późno Na przykład mogę powiedzieć Polscy piłkarze pod koniec meczu grali bardzo dobrze Rychło w czas Rychło, to znaczy szybko żeby y, y, zrobić coś rychło To znaczy zrobić coś szybko Ale rychło w czas To znaczy za późno Gdy ktoś się spóźnia na spotkanie To możesz powiedzieć Teraz przychodzisz rychło w czas Fajne powiedzenie I bardzo często używane Zapamiętajcie Rychło w czas Czyli zbyt późno po czasie ok? chciałem wam powiedzieć, że w ostatni weekend wyspałem się za wszystkie czasy naprawdę spałem ponad 10 godzin <śmiech> wiecie co to znaczy za wszystkie czasy? za wszystkie czasy to znaczy jak nigdy do tej pory dosyta do końca jak nigdy przedtem. Okay? Za wszystkie czasy. Na przykład można powiedzieć, zapytać. Smakowało ci? Tak, najadłem się za wszystkie czasy. Okay? Za wszystkie czasy, czyli do końca. Tyle, ile się da. Na przykład wczoraj byliśmy na imprezie i bawiliśmy się za wszystkie czasy. Bawić się za wszystkie czasy Czyli bawić się bardzo dobrze Jak nigdy przedtem OK? Życzę wam takiej zabawy Życzę wam zabawy za wszystkie czasy Dobrze, teraz kolejny Bardzo przydatny idiom Zabijać czas Czy można zabijać czas? Oczywiście, ale nie warto nie polecam. Nie polecam wam zabijania czasu. Zabijać czas to znaczy zajmować się czymś po to, żeby się nie nudzić. Z reguły to jakieś proste zajęcie, nic ważnego. Co robisz? Gram na telefonie dla zabicia czasu. ok? Dla zabicia czasu wymyślamy różne zajęcia. Robimy różne rzeczy dla zabicia czasu, czyli po to, żeby się nie nudzić. Czasami też mówimy, że zabijamy nudę. Nudzić się to znaczy mm, nic nie robić, y, być znudzonym, ok? Y, y, siedzieć bez sensu. Czasami ludzie robią różne rzeczy dla zabicia czasu. Na przykład przeglądają internet, oglądają Facebooka albo YouTube. Ja polecam wam dla zabicia czasu słuchanie podcastów po polsku. To bardzo dobra forma zabijania czasu. Okej, okay. myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego, że to nie był dla was zmarnowany czas. W takim razie na koniec przypomnę jeszcze, jakie nowe idiomy dziś poznaliśmy. Były to być na czasie, czas stanął albo czas zatrzymał się w miejscu, gorący czas, iść z duchem czasu, rychło w czas, za wszystkie czasy i ostatni idiom. Zabijać czas Jeśli macie jakieś pytania To proszę Piszcie do mnie Wpisujcie pytania do komentarzy Napiszcie O swoich idiomach ze słowami Ze słowem czas Jakie są odpowiedniki Tych idiomów O których mówiłem W waszych językach Jestem tego bardzo ciekawy Napiszcie coś po polsku to bardzo ważne, żeby używać języka, którego się uczycie. Jeśli lubicie język polski, to używajcie go. Mówcie po polsku, piszcie po polsku. Nie bójcie się błędów. To nie jest żaden egzamin. Nikt nikomu nie zrobi nic złego za zrobienie błędu. Warto robić błędy. Warto używać języka, warto mówić, warto pisać. Zachęcam Was do tego. Zachęcam Was również do spróbowania moich lekcji. 100 Daily Polish Stories, Daily Polish, Polish Listening to kursy specjalnie dla Was. Nie, musi, nie musicie uczyć się gramatyki, a nauczycie się mówić po polsku. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dziś. Dziękuję za słuchanie mojego podcastu. Cieszę się, że jesteśmy razem, że możemy razem uczyć się języka polskiego. To wszystko do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo, pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.